tu Janek, słuchacie audycji Tłusty Druk w Radio Pirat. Zaczęliśmy od New York Dolls. Mam smutną wiadomość, 13 stycznia zmarł Sylwen Sylwen, podpora tej wspaniałej, przełomowej grupy, wielki gitarzysta, wspaniała osobowość. Tym samym ostatnim żywym członkiem New York Dolls pozostaje wokalista David Johansen, który szczęśliwie jest w dobrej formie, nawet nagrał niedawno singla. Dodajmy, że New York Dolls to grupa, która walnie bodaj najbardziej obok The Stooges i MC5 czy Velvet Underground, przyczyniła się do powstania naszej ulubionej muzyki. Zmarł też Phil Spector, wybitny producent, wizjoner i wielki reformator rock'n'rolla, natomiast jego osobista, ludzka strona była czymś zupełnie innym niż to, co prezentował w studio, chociaż nie zawsze o czym jeszcze wspomnę. W każdym razie jako człowiek, który siedział za morderstwo, był kimś innym niż ten człowiek, który kręcił gałkami w studio i wprowadził ścianę dźwięku do technik nagraniowych. Czy te dwie strony osobowości można rozdzielić? Chyba nie, natomiast należy też pamiętać, że nie zawsze to, kim się jest w życiu, no, łączy się z tym, co się robi zawodowo. Po prostu wspomnimy i jednego, i drugiego, może nie abstrahując, ale szanując to, co Spektor zrobił dobrego w życiu, a też nie zapominając o jego zbrodni. Dziś będzie inaczej niż dotąd, mniej o książkach, a więcej wspomnień. Przypomnimy sobie muzyka i producenta. Zerkniemy do źródeł na ich temat, które większość z Was zapewne zna, ale warto do nich sięgać nie tylko w takich razach. Kiedy umiera Pan rocker, to nie urządza się tradycyjnej minuty ciszy, tylko należy puścić na pełen regulator jego co mocniejsze numery. Tak zrobimy tym razem znów New York Dolls wcześniej był Subway Train a teraz Bad Detective z drugiej płyty tym razem tłumaczy. And they call me tall and Well... Sylwen, czyli tak naprawdę Sylwen Mizrachi urodził się w Walentynki 1951 roku, zmarł 13 stycznia bieżącego 2021 roku. Jak już wspomniałem, ciekawe korzenie rodzinne, bo pochodził z żydowskiej rodziny, która mieszkała w Kairze w Egipcie, potem przez Francję trafiła do Stanów, do Nowego Jorku. Najbardziej znany był jako gitarzysta New York Dolls, ale zostawił też po sobie trzy albumy firmowane własnym nazwiskiem i kilka płyt i singli nagranych z innymi składami, takimi jak The Teardrops, jak The Criminals, The She-Wolves czy Roman Sandals, urocza nazwa ale też był producentem płyty River City Rebels Hate to Be Loved. No i oprócz tego, że jest legendą muzyki rock and rollowej, to jego życie też przebiegało w taki dosyć niecharakterystyczny dla gwiazd rocka sposób. Na pewno cieszył się mniejszym powodzeniem w tym życiu niż wielu o wiele mniej i wiele o wiele mniej zdolnych osób zajmujących się muzyką o mniejszych, mniejszym wkładzie w jej dzieje, dlatego że nie żył wyłącznie z muzyki, przez wiele lat był m.in. na przykład taksówkarzem i miał się takich prac zupełnie niezwiązanych z muzyką. Jak New York Dolls w 2004 roku się reaktywowali, to wtedy wrócił do grania tak pełną gębą. A zanim przystąpił do składu New York Dolls w tych legendarnych czasach i współtworzył z nimi najbardziej znane przełomowe płyty i należał do tego najbardziej podstawowego składu, to zajmował się też handlem ciuchami, co jest w ogóle charakterystyczne dla pewnej grupy pankowców z tych zamieszłych czasów, bo pamiętamy przecież, że na przykład Polly Styren z zespołu X-Ray Specs też prowadziła stoisko, taki kram z ciuchami w Londynie. No i w Londynie działał też sklep Vivienne Westwood Sex, Boutique z różnymi ekscentrycznymi ubraniami, który przyczynił się do założenia Sex Pistols. New York Dolls Sex Pistols też łączy postać Malcolma Maglarena, który w pewnym momencie postanowił zostać ich menedżerem, jeszcze przed powstaniem Sex Pistols i testować na nich różne swoje pomysły rodem z ruchu sytuacjonistycznego. To były różne patenty wizerunkowe, takie jak na przykład ubranie ich w czerwone, skórzano, lateksowe stroje i obwieszenie sierpami i młotami. To się nie bardzo podobało chłopakom, których, pamiętamy, przebierali się za kobiety, czy, żeby nie powiedzieć, prostytutki, no bo w, te ciuchy były dosyć takie wzywające, ale te sierpy i młoty im nie leżały, zwłaszcza Johniemu Thundersowi. Natomiast warto pamiętać, że to był zespół, na którym McLaren próbował przetestować swoje talenty menedżerskie i tak dalej, nie jest Maglaryn postacią, którą bym kochał, bo mam wrażenie, że to facet, który po prostu starał się robić rzeczy marketingowe, wejść do popkultury na zasadzie takiego trochę mahera Demiurga, który stwarzał składy, natomiast na pewno nie wymyślił panka, jak głosi legenda powtarzana do niedawna przez część dziennikarzy muzycznych i przez różnych ignorantów. Panka stworzyli muzycy, muzycy garażowi, tacy jak Sylwen, Sylwen i nie polegał on u swojego źródła wcale na demonstrowaniu braków technicznych, ale na przywróceniu rock and rock'n'rollowi normalnych, zdrowych proporcji. I ten pierwszy punk w wykonaniu New York Dolls osadzony był w rytmen bluesie, w klasycznym rock'n'rollu, rockabilly i tak dalej. O New York Dollsach mówiono, że brzmią jak stąci na Amfie. No i tak rzeczywiście było do tego ten kontrowersyjny wizerunek, który dzisiaj nam może się kojarzyć z, z ruchem queer, który wtedy przecież się rodził, był w powijakach, z walką polityczną środowisk homoseksualnych, środowisk LGBT, o miejsce w życiu publicznym, o zaprzestanie represji, i prześladowań, które miały wtedy miejsce, nawet w Stanach Zjednoczonych przecież, ale z tego, co wiem i z tego, co udało mi się wyczytać, grzebiąc w tej prehistorii panka, to dla nich to był rodzaj takiej prowokacji, raczej taki gest niż jakiś polityczny sztandar, pod którym by się podpisywali. W ogóle warto zwrócić uwagę, że wczesny punk miał bardzo dużo takich wątków, które jakoś atakowały życie społeczne, wyciągały pewne zjawiska z marginesu i wyciągały je na światło dzienne. Natomiast nie była to przemyślana strategia, nie były to rzeczy do końca intencjonalne politycznie, ale rodzaj właśnie walki z drobnomieszczaństwem, z nudą, Takiej też taktyki szoku, która dobrze zrobiła tej muzyce. Skoro słuchaliśmy już dwa razy New York Dolls, no to sięgnąłem po debiutancki solowy album Sylwena Sylwena z 1979 roku i posłuchamy z niego utworu 14 Street Beat. Teraz do źródeł. Jeśli chodzi o źródła na temat New York Dolls i początków PUNKA w ogóle, to w Polsce mamy do nich ograniczony dostęp. Polskie media i wydawnictwa mniej publikują takich rzeczy. Tak było przynajmniej do niedawna. Przede wszystkim ze względu na to, że do Polski PUNK dotarł pod koniec lat 70. już w swojej takiej rozwiniętej formie, chciałoby się powiedzieć, w pełni rozkwitu, kiedy świat usłyszał o The Clash, o Sex Pistols, o wielu innych grupach. I kiedy było wiadomo, że jak ma wyglądać punk, że to skórzane kurtki, ćwieki i tak chwilę później przyszła ta druga fala na czele z The Exploited i gdzieś nam umknęły te pierwsze zespoły, media też o nich mniej pisały, do niedawna pokutowało takie w ogóle myślenie i wąskie postrzeganie panka. Na przykład prawie nie było w ogóle odniesień do muzyki glamowej w fanzinach. Teraz, kiedy punk już nie jest nurtem, w którym by się wydarzało co chwilę coś nowego, coś zmieniającego reguły gry, tylko jest nurtem, w którym jest wiele różnych zjawisk, podgatunków, jest lepiej, no bo kiedy pojawia się garażowy, rock'n'rollowy zespół, no to często odnosi się do New York Dolls, więc w fanzinach te informacje trochę takim bocznym kanałem, trochę na zasadzie przypisu, odprysku się pojawiają, a duże media overgrandowe od czasu do czasu pisały o New York Dolls. Pamiętam, że o śmierci basisty Dollsów Artura Killer przeczytałem w przekroju notkę, a w teraz roku po reaktywacji New York Dolls w 2004 pojawił się spory artykuł na ich temat. Natomiast e, takim podstawowym źródłem, bardzo przyzwoitym radzę sięgnąć, jeśli ktoś jeszcze nie miał e, okazji, szansy przeczytać, jest książka Lex McNeill i Gillian McCain, Please Kill Me, Punkowa Historia Panka”. Ta pankowa historia panka jest pankowa nie tylko w treści, ale też w formie. W treści dlatego, że mówią muzycy z tych złotych czasów heroicznych, a w formie dlatego, że książka składa się z ich wypowiedzi. No i narracja przypomina trochę to, jak w filmie dokumentalnym bohaterowie i bohaterki opowiadają albo jakiś taki wieczór wspomnień. Ja nie przepadam za książkami należącymi do nurtu historii mówionej, natomiast tutaj się to sprawdza, jest mnóstwo dobrych anegdot ciekawych. Ja sięgnę do dwóch z rozdziału poświęconego New York Dolls. Pierwszy to wspomnienie Sylwena jak dotarł do Stanów. Byłem syryjskim Żydem, urodziłem się w Kairze. Moja rodzina została wygnana z Egiptu w 1956 roku, w czasie kryzysu sueskiego Jakiś żydowski komitet, ten sam, który zajmował się emigracją rosyjskich Żydów, zorganizował nam wyjazd do Ameryki. Dotarliśmy na miejsce drogą morską. Byłem zapewne jednym z ostatnich imigrantów, który przypłynął do Nowego Jorku statkiem, witany przez Statuę Wolności. Pierwszy angielski zwrot, jakiego nauczyłem się po zejściu na ląd, to fuck you. Stałem na nabrzeżu w tych swoich beznadziejnych, brązowych butach. Jacyś ludzie podeszli do mnie i spytali mówisz po angielsku? Odpowiedziałem im, że nie. A oni wtedy, no to się pierdol. Dalej jest o tym, jak poznał Billego Murcia, jednego z członków New York Dolls z pierwszego składu i zresztą zmarłego jako pierwszy jeszcze w czasach, kiedy zespół działał. Mieli się bić ze sobą Obaj pochodzili z mniejszości, Sylwen z egipsko-żydowskiej, tak byśmy powiedzieli, z rodziny syryjskich Żydów, Murcia był Latynosem i tak powstał ten zespół. W szkole jak wiele innych grup. A druga anegdota dotyczy właśnie imażu grupy i tym razem David Johansen, wokalista. Publika była dość zdeprawowana, trzeba więc było dotrzymać jej kroku. Nie mogliśmy wyjść ubrani w częściowe garnitury i zabawiać tę bandę. Chcieli czegoś więcej i płacili za to kasę. Byliśmy bardzo prowokacyjni, byliśmy bardzo ostrzy. Naprawdę dążyliśmy do konfrontacji z publicznością. Wołaliśmy, ej głupie łajzy, ruszcie dupy i tańczcie. Nie byliśmy grzeczni, o nie. To my pierwsi wystartowaliśmy z tymi wielkimi buciorami na koturnach. Matka Biliego Murci regularnie jeździła do Anglii. Naoglądaliśmy się w angielskich gazetach zdjęć tych wszystkich dziewczyn w takich właśnie butach i składaliśmy zamówienia matce Billiego. Odrysowywaliśmy koturny naszych stóp na papierze, dawaliśmy jej, a ona leciała do Londynu i wracała z dwudziestoma parami. Wszyscy je nosiliśmy, malowaliśmy je i handlowaliśmy nimi. Także tak powstał słynny imaż New York Dolls, tak powstała grupa, która zmieniła rock'n'rolla, to znaczy wzięła to, co zrobili pierwsi bluesmeni, później zespoły rytm to, co wnieśli do muzyki stąsi i dojechała z tym do krawędzi ówczesnych możliwości technicznych i do krawędzi hałaśliwości, a, a potem sprawy potoczyły się błyskawicznie. Polecam Please Kill Me, polecam słuchanie New York Dolls i solowych nagrań Sylwena, to zupełnie inny punk, czy też w ogóle nie punk, po prostu hałaśliwy, szczery rock and roll, który ma w sobie więcej energii niż nie jeden współczesny zespół hardcore. I też ma tę zaletę, że nie jest muzyką z dobrze nam znanego gatunku, tylko jest pewnym świadectwem pewnego procesu, który miał miejsce w historii rock and rolla. Jeszcze raz Sylwen Sylwen z płyty in Teenage News utwór Rocking Good Time. Na teraz o filuspektorze. Ja się trochę kryguję, kiedy przychodzi mi o nim mówić. Między innymi dlatego, że krygowanie się to jakaś taka stała moja cecha. Gdybym był postacią w Warhammerze, czy w jakimś innym RPGu, to do moich specjalnych umiejętności należałby niecelny strzał, czy y, szybka ucieczka, ale krygowanie się na wsi, krygowanie się w mieście. Ale przede wszystkim ze względu na to, że strasznie mnie razi ten kult zbrodni, morderstwa, okrucieństwa, który znamy z tabloidów, czy z seriali dokumentalnych, które masowo wychodzą w serwisach streamingowych. Jak byłem nastolatkiem, to bardzo chętnie czytałem o seryjnych i masowych zabójcach, czytałem różne pitawale, wydawało mi się, że taki jest świat, i może to prawda, świat jest podszyty zbrodnią, okrucieństwem, nieprawością i tak ale to nie znaczy, że należy poświęcać mu maksimum swojej uwagi i jeszcze żywić się jak hiena tymi, tymi wszystkimi rzeczami, ale tutaj trudno jest nad tym wydarzeniem, które miało miejsce tragicznym przejść do porządku dziennego. Zacznijmy od skrótowego portretu Spektora. Urodził się 26 grudnia 1939 roku, a zmarł 16 stycznia roku 2021, trzy dni po Sylwenie. I znany jest Spektor przede wszystkim jako producent, współtwórca raz wraz z Larim Lewinem, inżynierem dźwięku, techniki nagraniowej zwanej ścianą dźwięku lub też Spector Sound. Ściana dźwięku brała się stąd, że wielokrotnie nagrywano te same partie instrumentów i to dawało taki głośny, bardzo mocny, donośny efekt. Spektor nagrywał z największymi, z Beatlesami, z Ramons, o czym więcej za chwilę, z poszczególnymi członkami The Beatles po rozpadzie. Z Coenem, między innymi też, ale zaczynał jako kreator i producent mnóstwa popowych grup, które były takimi one-hit wonderami wchodziły do studia, nagrywały jeden, dwa przeboje, a później znikały, z, później znikały z radaru. W jednej z nich występował jako wokalista to zespół The Teddy Bears, utwór OY, którego teraz posłuchamy piosenka pochodzi z takiej bardzo ciekawej składanki dokumentującej właśnie ten okres działalności Spektora. Masterpieces of Phil Spector to druga część tej składanki Wspominamy o Spektorze i jego zbrodni, to jakąś formą zachowania pamięci o ofierze będzie też przytoczenie, kim była. Według sądu, który nie godził się na przedterminowe zwolnienie Spektora, który zmarł w więzieniu na COVID, była Lara Clarkson, amerykańska aktorka i modelka, która zagrała w kilku filmach, nie zrobiła jakiejś gigantycznej hollywoodzkiej kariery. Najbardziej znany z nich jest Człowiek z Blizną. Ten z 1983 roku w reżyserii Briana de Palme remake klasycznego kryminału z 1932 roku w reżyserii, w reżyserii Howarda Hawksa. Zagrała też w osiemdziesiątych latach w takich filmach, które ja kojarzę, bo należę do tej grupy entuzjastów kina VHS-owego, kina klasy B, czy też kina kiszonego, jak to się ostatnio mówi. To całe moje dzieciństwo i mnóstwo wspomnień, ogromny sentyment. Te tytuły to między innymi Komedyjka Beztroskie Relata w Richmond High, filmy fantazji takie jak Łowca Śmierci czy Królowa Barbarzyńców. Lana Clarkson zginęła 3 lutego 2003 roku. Zastrzelona o zabójstwo oskarżono Spektora. 15 kwietnia 2009 roku uznano go za winnego morderstwa i skazano w maju tego samego roku na dożywocie z możliwością o ubieganie się o warunkowe uwolnienie z czego sąd jednak nie skorzystał. publiczności Radia Pirat, słuchaczom i słuchaczkom Radia Pirat, Spector może się kojarzyć także jako producent płyty End of Century Ramones. To był taki moment w 1980 roku, kiedy wytwórnia płytowa chciała, żeby ten zespół w końcu stał się ogromny, bo to był świetnie rokujący skład przecież muzyczni rewolucjoniści, odnowiciele rock'n'rolla, no ale nie robił ciągle tak dużej kariery, jak od niego oczekiwano, więc zaangażowano Fila Spektora, wtedy już zasłużonego klasyka, kogoś uważanego za cudotwórcę w świecie muzyki, no i nagrania przebiegały bardzo burzliwie, Spektor na przykład groził im bronią palną, bo nie potrafili grać tak sprawnie, tak technicznie, jakby tego oczekiwał. Więc tą bronią było coś nie tak od samego początku już długo wcześniej przed tragicznymi wydarzeniami w 2003 roku. Krytycy i fani różnie oceniają te płytę Ramons. Ja jestem bezkrytycznym wobec Ramons, więc każde nagranie każdą ich płytę uwielbiam włącznie z koślawymi demówkami albo z tymi momentami, kiedy próbowano z nich zrobić zespół pop. I posłuchamy jednego z bardziej udanych nagrań z płyty End of Century z 1980 roku, mianowicie Danny Says. To byli Ramons, Denis Sess, tak pod koniec tego naszego dziś bardziej wspomnieniowego i muzycznego, a mniej książkowego spotkania chciałbym zauważyć, że w ostatnich latach mamy prawdziwą falę i serię śmierci, czarną falę, która zabiera tak wielu muzyków, wokalistów i ludzi związanych z muzyką z różnych pokoleń pochodzących, ale zawsze wnoszących coś ciekawego do rocka. To zarówno cała masa muzyków związanych ze sceną hardcore, ale też takie postaci jak Lemmy Kilmister czy David Bowie i co chwilę, co chwilę ostatnio właśnie Sylvan Sylven, w zeszłym roku między innymi Millie Small. Wspaniała wokalistka reggae, która przyczyniła się do popularności tej muzyki na Wyspach i jej rozkwitu. I kiedy umiera ktoś taki, to my y, zwykle wrzucamy na Facebooka piosenkę, bo jest nam smutno, przez jakiś moment nam smutno, że ktoś, y, kto, kogo tak bardzo cenimy, y, zmarł i już nie wyprodukuje, nie zostawi po sobie na, nowych nagrań i musimy cieszyć się tym, co udało się nagrać za życia. Dziwny moment, kiedy rok tak naprawdę schodzi z piedestału, a tych, a tych osób, które mają... Szanse zostać jego wielkimi bohaterami na horyzoncie widać coraz mniej. Taka gorzka refleksja na koniec <głos> naszego spotkania, ale z racji, że zostało mi jeszcze odrobinę czasu, pozwolę sobie wspomnieć o tym, co nowego słychać i widać w tłustym druku, co nowego wybiliśmy tłustym drukiem na stronie. Jak wejdziecie na substa.com Strona Tłusty dróg to zobaczycie tam nowe recenzje, obok kolejnych podsumowań, dwie noty pióra Tomasza Wojewody, który zajmuje się w tym momencie u nas prozą i też recenzja pióra Aleksandry Byrskiej, o tomie wierszy Marcina Podlaskiego 300 cytryn do trzeciej potęgi Tygrysa wydanego przez korporację h -Art. Tych recenzji będzie y, niebawem coraz więcej, ale mamy też jedną y, dobrą i sympatyczną wiadomość. Tym razem spoza internetu, a ze świata y, y, realnego, fizycznego... Obcowania z książką, mianowicie jak wiecie współpracujemy ze spółdzielnią Ogniwo, najlepszą krakowską kawiarnią i księgarnią i tam w ramach tej współpracy dzięki Alicji powstała półeczka tłustego druku. Na jednej z półek możecie znaleźć książki, które szczególnie polecamy, które zdobyły u nas najwyższe noty. Na razie to, co jest urobkiem końcówki zeszłego roku, więc polecamy szczególnie Ludową historię Polski Adama Leszczyńskiego, Dziką rzecz Rafała Księżyka, tom opowiadań Halny, Igora Jarka, Marka Fischera, Realizm kapitalistyczny, Czy nie ma alternatywy, Świetna rzecz z wydawnictwa Książka i Prasa, Polskę przydrożną Piotra Mareckiego, czy... Eseje, publicystyczne teksty Łukasza Najdera, Moja Osoba. No i oczywiście czułego narratora Olgi Tokarczuk. Tych książek będzie tam coraz więcej, będą się systematycznie zmieniać. Bardzo polecamy uwadze i ogniwo naszą stronę na substaku i nasz Facebook. Niebawem więcej innowacji. Póki co dorobiliśmy się pierwszej kotwicy gdzieś w realnym świecie w przestrzeni Krakowa. Zapraszamy na ulicę Smolki 11a na Podgórzu. Tam mieści się w spółdzielnia Ogniwo. Trzeba wejść w podwórze, pokonać kilka schodków i można obcować z doskonałym, wyborem książek z różnych mniejszych i większych wydawnictw, kupić sobie niestety ciągle na wynos albo do domu znakomitą tradeową kawę od zapatystów z Meksyku, spędzić choć chwilę miłego czasu pomiędzy życzliwymi, sympatycznymi ludźmi. A już na sam koniec w ramach newsów i zapowiedzi przypomnę, że nakładem wydawnictwa Czarne Właśnie ukazała się książka Laury Jane Grace i Dana Oziego, Trans, wyznania narchistki, która zdradziła pangroka w przekładzie Rafała Lisowskiego. To znakomita rzecz dla fanów zespołu Against Me, bo właśnie wokalistka, będąca wcześniej wokalistą po tranzycji, po operacji korekcji płci, tłumaczy swoją drogę naznaczoną na równi poczuciem dysforii płciowej, bycia w nieswoim ciele, jak i punkrokowego buntu i drogę, i drogę twórczą na niwie, jakbyśmy powiedzieli górnolotnie muzyki hardcore punk, a przede wszystkim tej folk folkpunkowej, bardzo ciekawej odmiany hardcore punka czy Anarchopanka Against Me, to duży zespół Teraz już gwiazda, która wykroczyła także poza punkowe poletko. W książce jest ciekawie opowiedziane, jak do tego doszło. Jest mnóstwo spostrzeżeń na takie tematy obyczajowe, na to, jak wyglądało dzieciństwo i wczesna młodość w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. To znakomity zespół, znany i popularny także u nas, ja osobiście najbardziej lubię jego płytę z 2007 roku, już taką koncernową, chciałoby się powiedzieć. Posłuchamy na koniec utworu New Wave, który otwiera właśnie tą płytę. No i to tyle, co mam do powiedzenia. Do zobaczenia w ogniwie, do usłyszenia za tydzień i pamiętajcie, żeby wchodzić na naszą stronę tłustysubstag.com i tam subskrybować tak, by treści publikowane przez nas docierały do was już w pierwszej kolejności, świeżo po tym, jak wklepiemy je w klawiaturę. Pozdrawiam i zostawiam was z utworem New Wave Against Me.